Nigdy nie są w to już przeprowadzę. O, co ten? Ja, ja Zrób Zrób tam porządek. Przewanie 224 Do... zebrać tutaj przy Twoim Słowie z tymi pragnącymi sercami, z tymi sercami, które pragną otrzymywać, pragną słuchać, pragną karmić się z tego pokarmu duchowego, z tego pokarmu, który daje życie wieczne. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które właśnie jest tym pokarmem, które wskazuje Twoją wolę. I daruj, abyśmy umieli tą wolę Twoją odbierać, ale też za nią iść, za nią pielgrzymować, za nią podążać i wprowadzać ją w swoje życie i żyć na Twoją chwałę aby to co robimy i co mówimy mogło przynieść ten obfity owoc i przez to abyśmy mogli Ciebie godnie czcić w naszym życiu daruj Pan Jezu teraz właśnie w tej godzinie tego słowa które będzie przepełnione Duchem Świętym i przepełnione tym życie tajnym, pokarmem i napojem. Dziękujemy Ci Panie za wszystko, polecamy się na ten czas. Amen. Amen. Amen. Amen. Chciałabym otworzyć sobie Słowo Boże. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Czternasty rozdział. 11 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 12 wiersz. Zabrali także Lota, bratanka Abrama i jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił tą Abramowi, hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre. Brata Eszkalona i szkola i anera przymierzeńców Abrama. Gdy Abraham usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem podzieliwszy swój oddział napadł na nich w nocy ze sługami swymi pobił ich i ścigał ich aż do Choby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek, również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. 19 rozdział 27 wiersz Abraham zaś wstawszy wcześnie rano udał się na to miejsce gdzie stał przed Panem i spojrzawszy na Sodomę i Gomorę na całą tę okolicę ujrzał, że dym Wznosił się z ziemi jak dym z pieca, a Bóg niszcząc miasta tego okręgu wspomniał na Abrahama i ocalił lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał lot. nam się wydawać dziwny Boże, Słowa Bożego, ale jednak mamy opisane dwóch mężów, których znamy. Wielokrotnie o tym się czyta i też w Nowym Testamencie są opisani, szczególnie Abraham, który jest ojcem wielu narodów. I też Pan Jezus, kiedy mówił o tym przykładzie człowieka niewierzącego i o Łazarzu, o tym bogaczu i Łazarzu to wspomniał właśnie o Abrahamie jako o ojcu, który na jego łonie był ten Łazarz, który na tej ziemi doznawał cierpienia, a tam właśnie był na łonie Abrahamowym. Jakby na łonie ojca Abrahama. I Chciałbym żeby, chciałbym, żeby nasze oczy skierowali w taki sposób y, na to słowo, że y, jak drogie y, jest niektórym osobom życie innych osób na ziemi. I y, szczególnie y, jak drogie jest właśnie to, aby wzrastali duchowo, aby robili kroki w wierze aby no, nie zatrzymywali się. I tu jest ten ojciec wiary musi być przykładem dla nas, aby on właśnie i jakie miał serce do tego, aby inni wzrastali koło niego. I też szczególnie było mu drogie, aby jego bratanek, który z nim wybrał się w w drogę z Urhaldejskiego Chaldejskiego wzrastał. Ale oczywiście nie da się nikomu włożyć duchowego życia do serca. Sami musimy je wziąć, musimy je zacząć z Bogiem chodzić i dalej w tym pielgrzymować. I ten 12 wiersz tego 14 rozdziału mówi nam że e, najpierw może wspomnimy troszeczkę o Locie, który e, rozstał się najpierw z Abrahamem. E, w XIII rozdziale Abraham oczywiście nie trzymał go za ręce, że e, jakby troską Lota było zdobywanie coraz większego majątku i zaś później doszło do tego, że e, w tym Egipcie e, zarobili i dorobili się i zaś przyszli z powrotem do Kanaanu i w Kanaanie e, nie mogli się razem pomieścić i rozstali się ci mężo mężowie e, byłoby dobrze gdyby Lot e, nie tylko naśladował Abrahama w zarabianiu pieniędzy ale też i w duchowym życiu ale on naśladował tylko go e, w tych materialnych rzeczach ale w duchowym życiu go nie naśladował, bo nie widzimy, żeby y, później Lot gdziekolwiek zbudował jakikolwiek ołtarz. A nawet nie wiemy o tym, czy Lot w ogóle razem z Abrahamem cokolwiek ofiarował na tym ołtarzu. Abraham wielokrotnie i przed pójściem do Egiptu i po przyjściu z Egiptu y, budował ołtarze i znowu widzimy później y, Yy, czynił to i po tym jak yy, jak ofiarował jak miał ofiarować Izaaka yy, jak złożył tego zastępczego yy, barana tam na tej górze Moria co obrazuje oczywiście nam na dzisiejszą Golgotę co żeśmy dzisiaj yy, sobie przypominali jak właśnie tego prawdziwego syna Abrahama yy, tak przenośni można powiedzieć Yy, został tam ofiarowany ten jedyny syn Ojca Boga I, yy, ale mimo to dopóki człowiek żyje na tej ziemi to yy, drugi człowiek który, którego jest może więzi yy, nas łączą tak jak łączyło Abrahama z lotem więzi krwi był mu drogi dlatego, że jako jedyny z tej rodziny wyszedł z tego Urhalis, chaldejskiego nikt ani z jego z Abrahama braci przecież nie poszedł a przecież miał e, co najmniej dwóch braci e, ani nie poszedł nikt e, z, z bratanków tylko jeden lot e, poszedł który Słowo Boże mówi nam, że jego ojciec zmarł jeszcze za życia swego ojca to znaczy to jest napisane w 11 rozdziale o tym także on poszedł Lot poszedł z Abrahamem i tu mamy taką taką sytuację że on wybrał tą krainę nadjordańską i mieszkał w swoich namiotach i rozbijał je aż do Sodomy i tak wszedł do tego miasta miasto oczywiście zorganizowane wszystko mury i tak dalej było y, dobrze zaopatrzone i tam właśnie do tego miasta i do, dostał się y, tam sam y, zapragnął zamieszkać i ląd i oczywiście tak jak w tym świecie się dzieje nastąpiła jakaś wojna jakieś nieporozumienie pomiędzy innymi królami i oczywiście ten bratanek Lot dostał się do niewoli i o tym usłyszał Abraham ciekawa sytuacja że w ogóle ktoś się znalazł że przyszedł to powiedzieć temu mężowi, że on, było mu to drogie. Być może dowiadywał się o nim wcześniej, co jest ulota. Było mu to na sercu. I tu jest ten 13 wiersz, mówi i przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abrahamowi, Hebrajczykowi który mieszkał w Domrowie Amoryty. Imieniem Mamre i jego brat i Anera z Abrama. O tych sprzymierzeńcach jest napisane w 24. wierszu tego rozdziału 14 jest napisane Anerowi, Eskalowi i Mamremu. Trzech było. Bo tutaj w tym wierszu 13 to jest napisane jakby yy, jakby ich nie było trzech, ale tutaj po prostu jest, y, konkretnie są oni wymienieni po kolei, którzy poszli z nim, Anerowi, Eszkalowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Także tych sprzymierzeńców Abrama było y, trzech i wydaje się, że to byli y, jacyś y, ludzie, którzy razem z nim tam mieszkali. Ale y, Razem im się dobrze powodziło i oni yy, w takiej sytuacji chcieli temu właśnie swojemu sąsiadowi, który mieszkał razem z nimi w tej miejscowości, pomóc. Gdy Abraham usłyszył, że Bradanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Abrahamowi było tak to drogie, że wszystkich, których miał w domu, poświęcił na to, żeby można powiedzieć, jednego człowieka uratować. Tam e, z tego urywku wiemy, że to nie była tylko mała grupa ludzi. To była w, było czterech królów, czy pięciu, którzy, można powiedzieć, e, przyszli i zabrali y, cały dobytek Sodomy i łącznie z Lotem. Abraham zdawał sobie z tego sprawę, że przeciwnicy są wielcy. Ale Abraham też wiedział, że ma po stronie swojego Boga, który, y, który y, mu w tym wszystkim pomoże. I, ten, I że jego bratanek jest sprawiedliwy. Abraham też o tym wiedział ze względu na to, że jak modlił się przed Bogiem, to on mówi, czy yy, zgładzisz sprawiedliwego razem z bezbożnym. Abraham o tym wiedział, że jest to człowiek wierzący, a że jego życie po prostu było słabe, duchowo słabe. I jemu zależało bardzo na tym, żeby ono wzrosło, ale jednak Lot nie robił postępu. Ale dopóki on jeszcze chodził po tej ziemi, Lot to Abraham chciał znowu yy, przyprowadzić go i y, żeby, może powiedzieć, duchowo, żeby wzrosnął. Abraham poświęcił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu. Zobaczmy, jaki ten człowiek był bogaty. mimo to nigdzie nie widzimy żeby w jakikolwiek sposób to pokazywał w żadnym miejscu nie jest pokazane rzecz ani bogactwo Abrahama sam ten fakt urodzony w jego domu to znaczy, że musiały to być ludzie, którzy do niego należeli to nie byli ludzie tych y, sprzymierzeńców Abra Abrama, tylko Jego właśnie ludzie, którzy, y, którzy byli jakby niewolnikami. I widzimy, że Bóg, który y, był za bramem, kiedy wyszedł z Ur-Chaldejskiego, zaś był z nim, kiedy przyszedł do Kanaanu, był z nim jak poszedł do, yy, do Egiptu i był z nim teraz, kiedy poszedł właśnie wyratować yy, swojego bratanka nota. I tak jak już wspomniałem, było mu drogie, tak to jego życie, że był w stanie poświęcić swoje własne i swoich ludzi, którzy mieszkali w Jego domu. Kiedy później Abraham w 18 rozdziale wstawiał się za Sodomą, oczywiście miał na sercu, żeby żeby ten jego bratanek został uratowany. To kiedy żeśmy przeczytali o tym w 19 rozdziale, że Abraham, zaś stawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem i spojrzał na Sodomę i Nogomorę. Kiedy czytałem te, te słowo, tak się zastanawiałem, co Abraham sobie myślał, kiedy widział dym. Sodomy i Gomory. Wcześniej rozmawiał z Bogiem. Można wiedzieć, dzień wcześniej z Nim rozmawiał. Później wstaje wcześniej rano i wszystko się pali. To znaczy, Bóg go nie wysłuchał. Pali się. Wszystko zniszczone. Ale Bóg jest suwerenny. Posłał swoich aniołów żeby wyprowadzili tego męża z sobą. Nieraz jesteśmy też tacy, myślimy, że wszystko zmarnowane. Wszystko na marne. Bóg mnie nie wysłuchał. Ale jednak musimy patrzeć tymi Bożymi oczami. Nauczyć się patrzeć tak, jak On patrzy. I jednak właśnie yy, Bóg wyratował tego męża. Bo jest napisane, a Bóg niszcząc miasto tego, miasta tego okręgu wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w którym mieszkał Lot. Został wysłuchany? Modlitwa została. Abraham prosił o dziesięciu, ale Bóg wyratował jednego. Pragnienie tego ojca Abrahama było wielkie, ale lot nie wzrosnął duchowo, a widzimy, że upadł całkowicie. Yy, miał wiele, yy, mógł wiele zawdzięczać swojemu wujowi, Abrahamowi. To wszystko, czego się dorobił yy, razem przy Abrahamie mógł jemu zawdzięczać a wychodząc z Sodomy yy, możemy powiedzieć zabrał to tylko pod pachę nie czytamy o locie żeby on wrócił do Abrahama nie czytamy o nim, żeby y, cokolwiek z, ze swoim życiem uporządkował, ale poszedł w góry i zamieszkał w jaskini. Ten mąż pochodził z Ur-Haldejskiego, miasto bardzo dobrze y, zurbanizowane, byśmy powiedzieli po dzisiejszemu. Bardzo dobrze przygotowane. Wszystko może na swoim miejscu. Gdyby Abraham został w Egipcie, to może by się e, lot stamtąd nie wyniósł. Ale że się wyprowadził, to lot poszedł za nim. On chciał mieszkać w mieście. Sodoma też była dobrym miastem, gdzie można było, wszystko było dobrze zrealizowane, tylko moralność ludzi była tak bardzo zepsuta. Abraham o tym wiedział. I on wolał raczej mieszkać namiot pod namiotami, z Izaakiem i Jakubem i oczekiwać miasta, którego, którego budownik Hebrajczyków, 11 rozdział. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg jedenasty rozdział hebrajczyków dziesiąty wiersz i miejsce w górach jest dobre tylko nie w jaskini miejsce w górach jest dobre bo Abraham też poszedł na górę i ujrzał to miejsce gdzie miał ofiarować Izaka ale Yy... widzimy, że koniec życia Lota jest tragiczny. Dobrze przygotowany, w dobrych rękach, a mimo to życie skończył bardzo źle. przykład dwóch mężów, którzy dbali o siebie jest nam opisany w pierwszej księdze Samuela 20-23. To jest Dawid i Jonatan. Samuela 23, 16 16 wiersz Jonatan, syn Saula wybrał się do Dawida do Choreszy i dodał mu otuchy w Bogu i rzekł do niego nie bój się, gdyż nie dosięgnie Ciebie ręka mojego ojca Saula Ty będziesz królem nad Izraelem ja zaś będę drugim po Tobie Także i mój ojciec Saur wie o tym. I zawarli obaj przymierze przed Panem. I pozostał Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swojego domu. Dziwny człowiek, byśmy powiedzieli. Jonatan. ale dla niego nie liczyło się to, co mu przyrzekał jego ojciec. Dla niego nie było ważne to, że mógł mieć zapewnione stanowisko yy, króla po swoim ojcu. Dla niego było ważne to, co mówi Bóg i jego słowo. Bo to jest o tysiąc ważniejsze, niż choćby yy, ktoś mu zapewniał yy, nie wiadomo jakie stanowisko. I przychodzi i zobaczmy, jak ten Jonatan idzie do tego Dawida i myśli sobie, byłem tylko y, był drugim po nim. Bylem mógł, może powiedzieć, y, razem z nim y, w jego królestwie żyć. bym by mógł zasiadać razem z nim przy stole. To wskazuje nam właśnie na naszego Zbawiciela, który, y, który nas tak bardzo umiłował i który wydał samego siebie za nas, abyśmy razem z nim żyli, co dzisiaj żeśmy też i w modlitwie słyszeli. Jonatan zaś, syn Saula, wybrał się do Dawida. Paweł pisze o jednym bracie, że szukał mnie i znalazł. Ten też... Przecież Dawid nie przebywał w jednym miejscu. Widzimy, że uciekał z miejsca na miejsce. Musiał Jonatan go szukać. Wybrał się do Dawida do Choreszy i dodał mu otuchy w Bogu. Widzimy jakże różne serca ojca i syna. Syn chce tego, co Boże, a ojciec chce tego, co yy, ziemskie. Chce władzy. Jonatan chce tego, co się podoba Bogu, a Saul chce tego, co ani Bogu, ani ludziom się nie podoba. I rzekł do niego, nie bój się, gdyż nie dosięgnie Ciebie ręka mojego ojca Saula. Jonatan musiał być mężem wiary i musiał się modlić. I na pewno modlił się za Dawida. Te serca razem ze sobą się złączyły od 17 rozdziału tej pierwszej księgi mojżeszowej kiedy Dawid zabił Goliata jest napisane że serce Jonatana przylgnęło do serca Dawida tak mu było drogie to że właśnie że to Dawid zrobił przez wiarę że drogie mu było to że ten Filistyńczyk żył w szereg, bo, szeregi Boga Żywego i że tak bardzo na sercu było to Dawidowi, że to Izrael ma zwyciężać, a nie właśnie Filistyni i Jonatan miał tak samo taką rzecz na sercu i on też chciał właśnie dla Boga służyć jest napisane i dodawał mu otuchy w Bogu także nie spotkali się tam razem aby y, przedsięwziąć jakieś postanowienia jakieś kontrakty y, cokolwiek robić y, dzielić królestwo na pół ja wezmę to, ty weźmiesz tamto nie oni po prostu rozmawiali o Bogu pocieszali się i, i Jonatan dawał otuchy w Bogu. To jest bardzo dobre w takiej sytuacji. Ten wróg, jego ojca był y, przyjacielem jego serca. Ja zaś będę drugim po Tobie. To jest... Y, mając w zasięgu ręki królestwo, mimo to wiedział, że to właśnie Bóg wybrał Dawida. I on chciał być drugi po nim. Ale oczywiście nie stało się tak. I Dawid dotrzymał tego słowa i jego syn, Mefiboszet do końca życia siedział przy stole Dawida. I jadł tam właśnie ze względu na tą właśnie przysięgę i ze względu na to przyrzeczenie, które Dawid dał yy, yy, Jonatanowi. Jest napisane I zawarli obaj przymierze przed Panem. I pozostał Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swojego domu. Tak mu było drogie, że go szukał, pocieszył i poszedł do domu z myślą o tym, żeby Dawid właśnie został królem i żeby on w duchowy sposób postępował żeby prowadził ten naród i był jedynym królem, który chodził według serca Bożego to jest naprawdę błogosławieństwo dlatego, że inni ludzie o niego zabiegali też jest właśnie przykładem e, Abigail która e, też była to niewiasta która było jej na sercu E, aby e, ten mąż Boży, Dawid wzrastał w Bogu. 25 rozdział tej księgi jest napisane 25. Szósty wiersz. Oto teraz, mój Panie, jako żyje Pan jako żyje Twoja dusza, którą powstrzymał Pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką. Chodzi mi o to słowo, że to nie będzie taką przeszkodą. tak, 31 wiersz to nie będzie dla Ciebie mojego Pana potknięciem i wyrzutkiem sumienia jakby było gdybyś wylał krew niewinną chodziło o to, żeby, żeby na rękach i na sercu Dawida nie było cokolwiek co by mu przeszkadzało później w życiu duchowym i ta niewiasta właśnie doprowadziła do tego żeby taka sytuacja się nie stała była duchową niewiastą która właśnie dbała o duchowe życie Dawida i dla nas też powinno być to drogie czy bracia, czy siostry wspólnie mamy po prostu iść tą drogą aby jeden drugiego zachęcać i jego jeden drugiego wzmacniać i pocieszać abyśmy wspólnie razem Zrastali. Jeszcze jeden przykład z y, pierwszego listu do Tymoteusza. Oczywiście Tymoteusz i znaczy Paweł i Tymoteusz. Jest oczywiście dobrym, Paweł jest dobrym przykładem ojca. Tymoteusz jest dobrym przykładem syna, brata, który chce się uczyć i który chce wzrastać. Trzeci rozdział czternasty wiersz i piętnasty. Pierwszy, pierwszy list do Tymoteusza. Trzeci rozdział czternasty i piętnasty wiersz piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Apostoł Paweł w tym miejscu wskazuje na Chrystusa i na Jego doskonałe dzieło i na to, czego On dokonał. I zachęca go do tego, jak ma postępować w Domu Bożym i jak ma chodzić z Bogiem. I oczywiście później pokazuje mu błędy, jakie są między i będą. I później pokazuje mu życie w Boże, w zgromadzeniu, jakie powinno postępować, jak ma, jak ma być to życie. Ale kieruje swoje słowa konkretnie do Niego i mówi do Niego, gdyby jednak przyjście moje się odlokło. I to możemy powiedzieć, jakby sam Pan Jezus mówił do nas, gdyby jednak przyjście moje się odlokło, to macie wiedzieć, i to słowo jest, mowa jest do nas wszystkich, to macie wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym.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 Oczywiście obietnicy przyjścia i zabrania nas do nieba. To jest na myśli tutaj. Ale tutaj mamy życie nasze w tym życiu duchowym i oczywiście w miejscu w yy, Domu Bożym. To nie znaczy, że w tym miejscu, w którym tutaj się znajdujemy, ale generalnie w każdym jednym dniu ma być to dla nas drogie, jak inni postępują, jak żyją. I tak właśnie postępuje nasz Pan, że nie zostawia nas sobie samych i mówi, że y, każdy z nas ma żyć osobiście, pojedynczo. Nie, On zabiega od nas osobiście. Każdemu z nas dał y, to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. I gdyby jednak przyjście moje się odblokło, Oczywiście nie, nie w tym sensie, że ono w ogóle nie nastąpi, bo wiemy, że Paweł z Tymoteuszem się później spotkali, ale to Słowo Boże mówi do nas wszystkich, żebyśmy wiedzieli, jak należy postępować. ze słowa Bożego, które nam pokazują tego ojca Abrahama, pokazują nam życie Lota, pokazują nam życie Dawida, Jonatana, pokazują nam życie apostoła Pawła i Tymoteusza. I te przykłady, oczywiście jest ich więcej i wiele. Chcą nas zachęcić do tego, abyśmy właśnie jedni o drugich zabiegali i żebyśmy wiedzieli, jak komuś jak ktoś postępuje, jakie jest jego życie, czy czasami e, jego postępowanie w domu nie zasmuca Zbawiciela, czy jego życie e, w pracy e, nie jest smutkiem dla innych. To właśnie ma być nacechowane i ma być dla nas drogie, abyśmy o to zabiegali. Bo e, jeżeli będzie inaczej to wtedy yy, możemy być ładnie zgromadzeni wszyscy ładnie ubrani ale generalnie nasze życie będzie w ruinie i tego Bóg nie chce tego Bóg nie chce i dlatego zachęca nas Słowo Boże do tego Przykład Abrahama jest bardzo dobrym przykładem ojca, który yy, chciał, chciał poświęcić cały swój dom na to, aby ratować tego męża, Lota. Przykład Dawida, przykład Janatana jest na, pokazany nam po to, że on nawet zrezygnował ze swojego stanowiska, yy, aby właśnie ten syn Isaego, ten pasterz był królem Izraela i prowadził ten lud Boży do Boga przykład Abigaj pokazałem ten przykład siostry ze względu na to że właśnie siostry też mają bardzo wielki wkład czy to w modlitwie czy też im w życiu w napominaniu w pocieszaniu nie tylko oczywiście siostry ale też i braci do tego właśnie aby dbać o duchowe życie wierzących nawzajem siebie i oczywiście dzieci i współbraci tak jak właśnie tutaj widzimy tą Abigaj która, która zadbała o to żeby to nie było nie zaś później nie leżało Dawidowi na sumieniu że swoją ręko, własną ręką ratował swoje własne życie i że nie było potknięciem dla niego to właśnie o to zadbała apostoł Paweł oczywiście poświęcił całe swoje życie dla Pana i y, Tymoteusz jest takim bratem który z nim był i na dobre i na złe był w wielu podróżach wiedział jak postępuje apostoł Paweł był prawdziwym ojcem dla Tymoteusza i zachęca oczywiście nas do tego abyśmy wiedzieli jak należy postępować w Domu Bożym który jest Kościołem Boga Żywego filarem i podwaliną prawdy, a my jesteśmy tymi, którzy mamy w tym żyć i oczekiwaj naszego Pana, który nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, lecz chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tutaj mieliśmy przykład Lota i Abrahama. Jeśli chodzi o Lota, to gdy analizujemy jego życie, to nie znajdujemy w żadnym punkcie takiego punktu czasowego, który mówiłby nam, kiedy on się nawrócił i czy w ogóle się nawrócił. I jak patrzymy na te rozdziały pierwszej Mojżeszowej, to widzimy, że wygląda to tam fatalnie. I bardzo y, smutno i przygnębiająco. Tak, że gdyby nie świadectwo Nowego Testamentu, to byśmy mieli pełne prawo powiedzieć, że to był człowiek niezbawiony. Bo jego zewnętrzne chodzenie, widziane oczami ludzkimi, zapisane w Słowie Bożym, było w opłakanym stanie. Drugi list Piotra, drugi rozdział, mówi o tych wydarzeniach, o których czytaliśmy,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 apostoła Piotra. Bardzo przepraszam, dziękuję za poprawienie. A więc mamy tutaj wyraźne świadectwo apostoła Piotra, że Lot był człowiekiem odrodzonym, narodzonym na nowo, bo jest powiedziane, że trapił się tym w dzień, w dzień w prawej duszy swojej. Jego dusza jest nazwana prawą duszą. I sprawiedliwy Tytuł przypisany Lotowi jest co prawda niejednoznaczny, bo Korneliusz też był sprawiedliwy przed nawróceniem i też Paweł o sobie pisał o stanie sprzed nawrócenia, że był sprawiedliwy, ale w połączeniu z tą informacją, że ta jego dusza była prawa, że ona już była oczyszczona i w oczach bożych czysta, to jest Świadectwo, które mówi nam, że On jest tym, którego spotkamy w niebie. Narodził się na nowo. I ten kontrast, że wyrwał sprawiedliwego Lota i oddzielił go, postawił go osobno od tych, którzy byli bezbożni. Dziewiąty werset wyrwać pobożnych i dziewiąty werset bezbożnych zachować na dzień sądu celem ukarania. Czyli wyraźnie tutaj Boże Słowo oddziela lota od tych ludzi. I praktyczny wniosek, jaki dla nas może to być, być może jesteśmy zaangażowani w różne relacje w tym świecie i Słowo Boże mówi wyraźnie, oddziel się. Po pierwszym lub drugim napomnieniu, unikaj. Lot Albo nie znał tego pouczenia, albo w jakiś sposób spowodowało okoliczności życia, że tam uważał, że więcej wykona pracy dla Pana, będąc w tym środowisku. Jest dużo takich przypadków wierzących osób, które w taki rodzaj zabłądzenia wchodzą i myślą sobie, że uleczą Babilon. Też mamy w słowie prorockim, że leczyliśmy Babilon, ale nie da się uleczyć Babilonu. Pan mówi do ludzi, którzy są w Babilonie, żeby wyszli z Niego, aby na ten lud Boży nie spadły plagi. Więc w tym Babilonie są tacy jak Lot. Oni trapią się każdego dnia. Są przerażeni ogromem zła, ale nie wychodzą stamtąd. I przez to z zewnątrz Bóg nie może użyć ich do takiego wyraźnego świadectwa odnośnie Abrahama ciekawa jest tutaj rzecz, że mamy zapisane kiedy on uwierzył i to jest powtórzone w Nowym Testamencie 14 rozdział jeszcze nazywa go Abram to nie jest inna wersja tego samego imienia tylko to jest po prostu inne imię i ten Abram jest opisany w 15 rozdziale 6 werset, wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czyli to, co potem mamy w Nowym Testamencie wiele razy powtórzone, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, tutaj jest w 15 rozdziale 6 werset po raz pierwszy. I kolejna rzecz, która jest ciekawa, to jest zmiana właśnie imienia w 17 rozdziale. Piąty werset, nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham. I to jest decyzja Boża, zmiana imienia. Chrześcijanie także po narodzeniu na nowo mają nowe imię wypisane. Będzie ono na białym kamieniu, nie będzie znał tego imienia nikt, tylko ten, kto to imię nosi. I oczywiście Bóg zna to imię. I każdy, kto się narodził na nowo, ma takie nowe imię. Jest, ma całkowicie wyrobione nowe dokumenty, można by tak powiedzieć. Nie jest Jego Ojczyzną Ziemia, Jego Ojczyzną jest Niebo. I tak jak każdy kraj ma swój paszport i swoją pisownię zapisu imion i nazwisk w swoim języku, to w niebiańskim języku taki dokument każdy wierzący, zbawiony z łaski Bożej posiada z nowym imieniem, z zupełnie nowym imieniem. I co ciekawe, rytualizm, który później jest tu opisany, czyli obrzezanie, jest później, najpierw Bóg daje Obietnicę, ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanonejską dam Tobie. To jest ósmy werset, czyli Boże błogosławieństwo jest najpierw przypisane na podstawie uwierzenia Bogu, a potem jest zewnętrzny znak, czyli obrzezanie. W przypadku chrześcijan nie ma obrzezania oczywiście, w przypadku chrześcijan odpowiednik tego w ogóle nie istnieje. Natomiast te zewnętrzne znaki, które mamy, czyli łamanie chleba, picie z kielicha, czy chrzest przez całkowite zanurzenie, czy nakrycie głowy u sióstr i odkryte głowy u braci w czasie modlitwy i prorokowania, to są znaki, które dopiero nabierają znaczenie, gdy Ciele tym, które przez te znaki jest przeprowadzane, czy też te znaki sprawuje, mieszka żywy człowiek narodzony na nowo. Bo cóż to da, jeśli martwego duchowo człowieka zanurzymy w wodzie? Cóż to da, jeśli go nakarmimy chlebem? Cóż to da, jeśli nieboszczykowi kobiecie nakryjemy głowę, albo mężczyźnie zdejmiemy czapkę? To nie ma żadnego, żadnej wymowy. Nic to nie znaczy. Natomiast te symbole, które są tu właśnie obrzezanie, miało tylko i wyłącznie znaczenie po uwierzeniu Abrahama. Gdyby tej wiary nie było, to reszta byłaby pustym rytuałem. Zmiana imienia. Wiemy, że w naszym kraju dziecku po yy, urodzeniu dominującej religii nadaje się imię. Sam takie imię z takiego rytuału mam. I co to zmienia? Co to? To nie ma żadnej duchowej wartości, tylko jest to właśnie martwy obrządek, bo nie wiąże się ze zmianą wewnątrz, zmianą wynikającą z tego, że ktoś uwierzył w sercu. I tutaj właśnie widzimy, że ta wiara ma być w sercu, w sercu wierzącego Panu. Więc Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. I dziś też każdy, kto chce przyjść do Boga, jest zywany, aby uwierzył Bogu, a wtedy będzie mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Zarówno usprawiedliwienie Abrahama, jak i nasze usprawiedliwienie, jak i usprawiedliwienie przyszłości zawsze jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za każdego wierzącego w Niego człowieka i w wszystkie grzechy wierzącego mu człowieka zgładził raz na zawsze, oddalił jak daleko jest wschód od zachodu. 167. Jobiet mnie.